Z Zrotek, które śpiewaliśmy, śpiewaliśmy ten tekst, że um, twoje, Twój duch pokazuje nam Twoje serce pełne um, łaski i prawdy. Chciałbym przeczytać dzisiaj pewien tekst, który podkreśla myśl o prawdzie, bo Głodz Etwas belehrt, w którym Bóg poucza nas o pewnej sprawie stellt, das i ucząc nas o tej sprawie stawia nas w odpowiedzialność, żeby ją wykonywać. Tak jak modliliśmy się. Ein 1. 10, 14 -22. Mianowicie znany urywek Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian z 10 rozdziału. Od 14 wiersza do 22 wiersza. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od baobochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, i u nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze wołwaną jest czymś więcej niż mięsem?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 God beleert ons door zijn woord op een ganz bijzondere Weise. God, door zijn woord, leert ons op een heel manier. Hij gebruikt situaties die toen bestonden, als het woord geschreven werd. Het woord beelden of gebeurtenissen uit het verleden die om ons te omdat de deze situatie Z tego względu, że, albo można powiedzieć, nawiązuje napomnienie do wydarzenia bieżących z danego miejsca, ponieważ odnośnie tego zdarzenia wierzący potrzebowali pouczenia. Ale kiedy uważnie czytamy Słowo Boże, to zauważamy, że Słowo mówi najpierw rzeczy bardzo zasadniczo, które w każdej czasie w taki sposób, że możemy je stosować, zastosowywać w każdym czasie i w każdej epoce. Damals war Korinth die Gefahr, Götzendienst zu üben. W tamtym czasie konkretny przykład i problemem było to, że wierzący byli zagrożeni praktykować bałwochwalstwa. I ten kłopot był powodem do tego, że Duch Boży napisał na odnośnie tego. Ale chociaż nawiązywało to do konkretnego problemu tamtejszego czasu, to słowo Boże ujęło to w tak ogólnych słowach, że możemy zastosować to w każdej epoce na nasze otaczające nas problemy. Nawet wenn wir heute nicht w takim dosłownym znaczeniu jak tutaj nie praktykujemy. En deswegen kunnen we vielleicht den Vers 14 ook voor ons zoeken, so Vers 14 en 15, dat we verständige zijn. En z tego względu kunnen we właśnie te Vers 14 en 15 przenieść bezpośrednio na nas, abyśmy też byli rozumni. Om um te beurteilen, wat de Heilige Geest ons heute sagen wil. Albo rozsądni, aby um, ocenić to, co Duch Boży nam na bazie tych tamtejszych pouczeń ma do powiedzenia. De zusammenhang damals is duidelijk uit vers 7 in dit kapitel. Kontext tamtejszego wydarzenia zien uit het 7e da wers. Daar staat: niet Götzendiener, wie einige van ihnen. niet Götzendiener, wie wie niektuigen En dan komen er en Ermahnungen. Dan er een paar opmerkingen. Und dann darum, 14, den I po tych wszystkich napomnieniach i pouczeniach Duch Boży mówi, przeto, dlatego, najmilsi, uciekajcie od nowo I Paulus etwas über das Zusammenkommen, oder ich will das sagen, über das des Herrn. I na podstawie tych teraz pouczeń Paweł pisze coś odnośnie um, wieczerzy pańskiej daarna bouwt hij een beleerung op. En we nu deze eerste deel, toen En we willen deze eerste te zien. Wij zouden willen En we de eerste deel van deze lezing heel en nauwkeurig begrijpen. Hij begint met bemerkingen over kelch en brood, die beginnen met een over kelch en wat er gebeurt met het brood. Welke kant is hier. Chciałbym powiedzieć najpierw kilka słów odnośnie kolejności tu wymienionych przedmiotów. Kiedy Pan ustanowił wieczór, najpierw wziął chleb, a później kielich. A tutaj czytamy na pierwszym miejscu o kielichu. Ale Więc tutaj nie chodzi tak bardzo o pouczeniu, w jaki sposób, w jakiej kolejności. We performen een echte baan, maar het gaat om een grondzettelijke vraag, wat dat voor ons betekent. bardziej hier gaat het om een fundamentele leer, wat just deze stroom van de ons dan begrijpen we misschien dat de basis van onze relatie met Jezus natuurlijk zijn dood is, die door bloed symboliseert. En daarom, to rozumiemy, że fundamentem do tego była śmierć Pana Jezusa, która jest zobrazowana była w tym kielichu, tej krwi Pana Jezusa, życia Jego złożonego dla nas. I później w obrazowy sposób przedstawiona nam była społeczność, którą z której wzajemnie się cieszymy ik geloof dat de Heilige Geist is met de kelch En daarom denk ik dat hij hier een kelch der Sichtung noemt. En dat is voor ons een vast onbegrijpelijke dat we gered zijn door de door de des Heer Jezus am het Het Krew rozdanął Pana Jezusa na krzyżu. Kiedy myślimy o wyrażeniach, które wypowiedziane były odnośnie nas, że byliśmy martwi w upadkach i grzechach. To znaczy nie mieliśmy żadnej relacji z Bogiem. Byliśmy bez nadziei stellung verset als kinderen kinder Gottes en nu in de leven van hebben. en nu in de positie van God, en nu in de positie van God, de positie in diesem Zusammenhang. van God, de positie van jest tak, że in um, to dla nas God, en nu in en Denken aan den Jezus, der gestorben is. Myślimy Jezusie, który is Danken Ihm voor zijn opfer I dziękujemy voor zijn opzoon. En dan gaat der tekst hier fort Is er niet die gemeenschap des blutes des Christus? Ten tekst is te En is het vraag, of Christus? En ik dat we hier das Wort Christus betonen müssen. I ja osobiście sądzę, że tu w tym wierszu musimy szczególnie podkreślić właśnie słowo Chrystus. Mit Jesus mit Christus Bo my z tą czesną społecz społecznością jesteśmy połączeni z Panem Jezusem, z Chrystusem. Das ist die basis unserer Gemeinschaft das, Blut, das der Herr gegeben hat, aber das verbindet uns mit Christus. Fundamentem dla naszej społeczności jest krew Jego, to znaczy Jego złożone życie, ale wynikiem tego jest taki, że jesteśmy wzajemnie z nim połączeni z Chrystusem. I właśnie to mamy przed oczyma, kiedy schodzimy się, aby łamać chleb. Das wir wissen, wir dem Herrn. Mianowicie to, że wiemy, że należymy do Pana. Und das, was dann über das Brot gesagt wird, ist der gleiche Sinn. Es ist die A to, co jest później mowa o chlebie, ma, to samo, ma ten sam charakter. Chodzi o społeczność, o społeczność ciała Chrystusowego. na 14. versie 17. interesante Belehrung. W następnym wierszu dalej czytamy o bardzo ciekawym pouczeniu. które vielleicht nie sofort jedem, nas staje się od razu z het geldt voor, denn een Brot, ein Leib zijn we die vielen. We zetten dat we dat we dat we dat dat we dat we dat we dat we dat we dat we dat we dat we dat dat we dat we luźnym związku, ale zjednoczeni jako jedno ciało. Wir haben das am Freitag oder gestern auch kurz gesehen. Wir haben da gerade schon kurz über Und ich will noch einmal auf erste ja sehr ausführlich erklärt wird. Ich raz wam zwrócić uwagę na Korinthian 12 rozdział, gdzie właśnie ten temat bardzo obficie jest rozwinięty. En de beleerung hier in diesem Abschnitt is deze. A Dat de Heilige Geist sagt, wenn, wir, wenn unsere Gemeinschaft mit dem Blut des Christus ist. en Duch Boży mówi, że jeśli nasza społeczność jest Duchem Chrystusowy, und die Gemeinschaft des Leibes des Christus ist jest to społeczność Ciała Chrystusowego, alle Gläubigen, die durch den Herrn Jezus erkauft sind eins. Albo też to wszyscy wierzący Sind één. En dat bezeugen we dat we van een brood essen. En o tym yy, wyrażamy się przez to, albo składamy wyraz przez to, że spożywamy z jednego chleba. Maar immer im Herzen den Gedanken bewahren, dat alle Gläubigen auf der ganzen Welt zu diesem einen brood gehören że nawet chociaż widzimy tutaj nas niewielu to do tego chleba należą wszyscy wierzący żyjący na tej ziemi. Wir tun das als ein äußeres Zeichen dieser Verbindung. E, Czynimy to, to łamanie chleba jako zewnętrzny znak połączenia ze sobą, Ale w 17 na am Ende sagt uns, dass es auch einen inneren Gehalt dieser Sache gibt. Ale 17 wiersz, druga połowa pokazuje nam, że istnieje też wewnętrzne znaczenie tego zjednoczenia. Bo skoro tu czytamy, że jesteśmy uczestnikami jednego chleba, To nie chodzi tu dosłownie o ten chleb na stole stojący. Tylko chodzi tutaj w tym wierszu o to, że zgromadzamy się wszyscy na tej samej podstawie. Mianowicie to, że mamy świadomość, że schodząc się i będąc zjednoczeni, i, i mając społeczność w ten sposób, jesteśmy i mamy społeczność z Ciałem Chrystusowym. Und deshalb sehen wir alle gläubigen als eins. I patrząc na to, mamy tą świadomość, że wszystkich wierzących widzimy zjednoczeni jako jedno. En dat geeft also ons zusammenkommen ook een bijzonder charakter. I to dat ta Dat we czynimy to bewustzijn en dat we zijn één. Voegt onze verzameling een bijzonder karakter. En ook een bepaalde Maar we moeten in dit zin, als we begrijpen dat we een bepaalde grondslag hebben. die polega na tym, że musimy zrozumieć, że zgromadzamy się tylko na podstawie jednej zasady wir uns i że według tej jednej zasady zgromadzamy się tylko. Nicht nur auf die des Oczywiście nie musimy to ograniczać tylko i wyłącznie na godziny zgromadzeń naszych, wir mit allen bo nawet i poza zgromadzeniami Zawsze mamy tą świadomość i wiemy, że jesteśmy ze sobą, zjednoczeni. wir das in symbolischen Art und Weise nach außen Ale w tym miejscu, kiedy zgromadzamy się, staje się to szczególnie widoczne na zewnątrz, że jesteśmy z połączeni ze sobą. erklären dann Verse 18 bis zum Schluss. I właśnie to wyjaśniają nam kolejne wiersze od Usia 18. En de apostel Paulus greift daartoe op uh, de aanordningen in het Alten Testament terug die die Opfer betreffen. En Paweel stelt hier, je kunt zeggen, nakazen, afkomstig uit het Oude Testament om de zaak En als hij zegt, op Israël na het vlees, dan is dat niet mysterieus to nie oznacza to żadną e, mistyczną rzecz, to meint einfach, das Volk Israel wie es gelebt hat. Tylko oznacza to prosto mówiąc, że patrzcie i pamiętajcie o Izraelu, tak jak żył na tej ziemi. Einfach, ohne jetzt darauf zu achten, dass sie sich verdorben haben durch kurzen Dienst, nie bacząc teraz na to, że zanieczyścili się bałwochwalstwem, einfach grundsätzlich wie ze zich dat verhalten hebben de van God Dat ze op het hebben Dat ze die En dan stelt deze vraag: ze niet in gemeenschap met En nu ik de vraag: zijn ze niet in de gemeenschap met Ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza. I tu zadajemy sobie pytanie, co Duch Boży chce nam powiedzieć. Zawsze najpierw wychodzimy z założenia stanu zupełnie normalnego. Mianowicie takim, że Izraelita, który chciał być wierny, załóżmy, kante die gedachten Gottes. Toen dat Israëliet dat En hij brachte aus hingabe tot zijn God die offer aan het altar. En hij ofiary na otaarju z oddanego serca. sertja. hij dat zo wie Gottes angeordnet had. En kiedy to czynił oczywiście jego życzeniem było, żeby wykonywać to w taki sposób, w jaki Bóg zarządził. En in die was het altar wenn ik dat zo so zeggen darf, dat bindeglied hem en God. En in die zin was het een tongschoenkomst tussen die persoon die het offer oplegde en God. Je wist dat als ik bringe, dat ik dat dat ik Jeśli czynię to w taki sposób jak on chce, będzie to miłe Bogu. Und ich erfülle seine Gedanken. I spełniam tym samym jego myśli. In diesem Sinne Altar, Altar W tym znaczeniu jest i ma społeczność z ołtarzem, tak jak tutaj czyta, czytamy, bo jest uczestnikiem ołtarza, ponieważ ołtarz reprezentuje myśli i zasady Boże. De altar zelf was iets materiaals, ohne een wert. Oczywiście sam ołtarz to była tylko rzeczą materialną i sama rzecz sobie nie miała większej wartości. Ik meine, ohne een ma większej einfach neutral. To nie znaczy, mają bez duchowej wartości. My to, to, to przedmiot większej Aber es war doch das symbol für die gemeinschaft mit Gott. My ponieważ Bóg tak ustanowi, to ten ołtarz był symbolem bezpośredniej społeczności z Bogiem. En dieses beeld Paulus op de Götzendienst. Den het verband met de altar, Paulus naar de Als van de naties die nog godsdienaar was, iets een van had, op de dan hij dat in Übereinstimmung met zijn Gedanken über die To czynił to według własnego mniemania i przekonania o swoich bożków. Wenn er aber in Unwissenheit gehandelt hat, dann wollte er das bringen, was von ihm czynił to szczerze, ale z nieświadomości, albo niewiedzy. To jego życzenie było takie, żeby przynieść tym bożkom to, co według jego myśli te bożki oczekiwały, oczekiwali. En in diesem Sinne was er ook weer in Gemeinschaft mit diesem Altar. En in dit zinne, on też był uczestnikiem jego Altarza, na którym składał te boos. Nu, no, dat het niet der Altar Gottes war, sondern der Altar eines Götzen. Maar ten Altar, na którym on składał swoje boos, nie był Altarzem Boga, tylko boos. Dabei is het nach Vers 19 völlig gleichgültig, ob es Götzen gibt oder nicht. I tutaj nie ma znaczenia, czy istnieją rzeczywiście Bożki, czy nie. Das sagt Paulus hier und an na anderen stelle nochmal. Eigentlich gibt es ja nur einen Gott. I Paweł wyraźnie o tym mówi, że rzeczy tak naprawdę istnieje tylko jeden Bóg. Insofern jest ja auch Götzen Fleisch nichts anderes als anderes Fleisch. I dlatego też mięso składane Bożkom nie jest innym mięsem jak mięso zwyczajne. Maar in de moment waar we het in onze Gedanken met een dierzin verbinden, in onze gedachten, legen we een in. we een geestelijke dat van de Nationen, den Götzen etwas opferde, <küm> dan war dahinter niet Gott, sondern Dämonen, letztendlich der Teufel. To ee, Poganin, który w tym miejscu składał swoje ofiary boskom, to za tymi ofiarami nie krył się Bóg, tylko ostatecznie dämonen i końcem końców sam szatan. Und wir lernen daraus <küm> nach Vers 20, dass es eine Gemeinschaft mit den Dämonen dann auch war i zgodnie z wersetem 20 uczymy się, że wtedy taka osoba miała społeczność nawet z tymi demonami bezpośrednio. also ausdrücklich, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. I on onzerażnie tutaj mówi, ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z Dämonen. Und ich meine, dass wir daraus erkennen können, die michter, dass z tych słów możemy rozpoznać to, że eine äußere Handlung uns verbindet że pewna zewnętrzna czynność, którą czynimy, łączy nas z pewnym wewnętrznym przekonaniem, co do tej czynności. Sind in ganz Wydaje nam się, że to, co czynimy zewnętrznie, jest zupełnie trzeźwo wykonane. En zeggen niet dat brood zich in in den Leib des Herrn of de kelch verwandelt zich in das Blut des Heeren? Technicznie mówiąc nasz chleb przemienia się, prawdziwie ciało Panie Jezusa, i kielich nie przemienia się w prawdziwą krówkę Panie Jezusa. De brood blijft brood, de wijn blijft wijn. Chleb zostaje chlebem, i kielich albo wino zostaje Maar dadurch, dass we es nemen, zijn we in Gemeinschaft met dem die es uns gegeben hat. Ale przez to, że je spożywamy według myśli Bożych, mamy społeczność z tym, który nam to daje. Daszade heißt die äußere Teilnahme an einer symbolischen Handlung macht uns eins mit dem, der das Symbol gegeben hat. To znaczy więc, że zewnętrzne uczestnictwo w jakimś danym nam symbolu łączy nas z tym, który dał ten symbol. Der einen Seite der Herr das eingesetzt, wenn zielisten, ten Symbol, Sampaan. Maar op de andere Seite heeft de Teufel dat nachgeahmt. op de andere wat betreft de Bosch, heeft En Götzen en Ähnliches geschaffen, das die Menschen ablenken van de waarheid. En heeft ook een handeling Hatte fleisch, a, fleisch. a nawet jeśli ci poganie też, czynili tylko zewnętrzny, symboliczny czyn ma, z materialnymi symbolami, To jednak mieli społeczność z tym, który dał im ich sposób e, ofiarowania. Mianowicie był to szata mahnung in vers 21, ihr könnt nicht auf der einen Seite dies und dann das gleichzeitig doen. I to prowadzi do napomnienia w 21. wieczu, że nie możecie czynić zarówno to, i zarówno tamto. Und das ist für uns heute die Frage, wie gehen wir mit diesem Grundsatz um. I tu nastaje dla nas wszystkich pytanie, jak odnosimy się do tej zasady. Wir müssen einfach verstehen, dass christliche symbole moet je me maar prostaan dat nawet chrześcijańskie symboly, symbole łączą de z tym, We hebben de basis van de wereld. We hebben de basis van de wereld. We de we weten hmm. dat die leere de leere der katholische Kirche in veel, veel dingen tegen het woord God is. We weten dat de katholische教en is de woord God. Als we daar daarin hebben we, dan zouden we hebben dat we met de geschiedenis hebben, zouden we met de in verbinding zijn die er Oznaczałoby to nic innego jak to, co teraz tu uczyliśmy, że mielibyśmy społeczność z duchem, który się kryje za tym całym systemem. To jest hier. Die äußere Teilnahme an einem symbol uns eins mit der Bedeutung, Gemeinschaft. I to jest właśnie to pouczenie tutaj, że zewnętrzne uczestnictwo w danej sprawie łączy nas z wewnętrznym duchem kryjącym się za tą całą sprawą. Het gaat maar niet niet om um de vraag of het Götzen zijn of niet. En in de tijd, waar er zo veel christelijke gemeenschappen zijn... gaat het ook niet om de vraag of de een is of niet. Het gaat niet om de vraag of er is of niet. Też nie w ogóle oceniamy, czy osoby w danym miejscu są wierne, czy nie. Bo wśród wielu ugrupowań chrześcijańskich jest więcej, wiele wierzących, którzy być może są wierniejsi niż my i nas zastydzają w niejednej sprawie. Może w ich oddaniu co do ogłoszenia Ewangelii. Może w ich oddaniu co do Ewangelii. Maar de vraag voor ons is immer op welke grondlag komen ze samen. Maar de is altijd ze in allen punten vraag het op welke grondlag is een vraag is altijd Jest to pytanie, które wydaje nam się może troszkę chłodne. Weil es um einen Grundsatz, um einen Grund, weil es um einen Grundsatz geht. Bo tutaj poruszana jest poruszana jest pewna zasada. Es geht um den Grundsatz, sich nach Gottes Gedanken zu versammeln. Mianowicie zasada, jak zgromadzać się według myśli Boży. Und es geht nicht darum, wie die Gemeinschaft der Geschwister, diese diese brüderliche Gemeinschaft untereinander ist i dlatego w związku z, tym, z tą zasadą nie chodzi tak bardzo jak e, bardzo miłujący są wierzący w danym miejscu albo jak e, e, serdeczna jest ich społeczność albo tak jak nieraz słyszymy że a tam jest więcej miłości tam jest więcej tego lub tamtego jak u nas bądź chodzi um die grundsätzliche frage Das mit Tylko chodzi o to, zasadnicze, o to zasadnicze pytanie, czy to, jak dane miejsce, dana społeczność zgromadza się, schodzi się, działa, jest z myślą Słowa Bożego, czy nie? Über unser zusammenleben gibt es natürlich viele, viele, viele und Oczywiście, jeśli chodzi o nasze współżycie, też albo wzajemne życie jako wierzący w społeczności naszej, die, też jest wiele napomnień, są I napemien, które są e, e, bardzo ważne. Ale Maar als het om het samenkomen gaat, dan is het een des dingen moeten we onderscheiden. Onze dagelijkse leven En de manier van onze twee verschillende dingen. En manier van onze moet met de Dan kunnen we in vers 21 zo so zeggen. I dlatego w XXI wierszu możemy w prosty sposób powiedzieć, könnt nicht hier und dort że nie możecie mieć społeczności tu i tam. Bo zarówno tam jesteście połączeni z pewną zasadą zgromadzania się, und Gottes... i tu jesteście zgromadzani z pewną zasadą zgromadzania się. tu jesteście z pewną zasadą Myśli Bożych istnieje tylko jedno ciało. I właśnie to jest kwestią, która powinna nas poruszać. Dzisiaj nie jest to łatwe, aby to rzeczywiście. einfach Ale pozwólmy słowu możemy po prostu przemawiać do naszych serc i sumień. solchen Mianowicie w tak ważnych kwestiach. En we hebben nu iets gelesen, wat ons verstandnis anspricht. A teraz czytaliśmy coś, do, dotknęło nasz nasze już bardzo nas, nasz nasz rozwój. Ich möchte aber noch etwas aus Kapitel elf noch dazu lesen, was unser Herz anspricht. Chciałbym dodać jeszcze wiersze z jedenastego rozdziału, które poruszają też nasze serce. 23 do 26 wiersza. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus z tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł. Wierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albo wiem, ilekroć ten kleb jecie, a z tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To jest przykład, że jest że Geist uns oft auf Weise eine, eine Sache zeigt. Ten urywek jest przykładem na to, jak Słowo Boże przedstawia nam często jedną i tą samą sprawę, ale w różnych miejscach i z różnej perspektywy. An einer Stelle gibt jest ja eine een Schwerpunkt op deze Seite en aan de andere een Schwerpunkt op jene Seite. In we iets dezelfde spraak vooruit gaat met behoud van één regel, en in een geval dezelfde spraak een andere Ik wil dat voor de jongeren wat eenvoudiger met een voorbeeld. maken. Ik het met ik een auto uitleg, dan kan ik dat vanuit de Als ik Co to jest samochód? Mógłbym to uczynić z strony takiej technicznej. Was zażeniam motor, jest, viel PS er hat, <głos> jaki jak ma silnik, ile ma koni, jak szybko potrafi jeździć. I kann selber Auto erklären, was es für komfort hat, was da alles drin enthalten ist. Ale mógłbym przedstawić ten sam samochód też od strony bardziej takiej, czy jest komfortowe, czy nie, jakie ma wyposażenie, jakie nie. Einmal sage ich überhaupt nicht über den Motor. Raz w ogóle nie poruszam silnika. A z drugiej strony nie mówię w ogóle nic, co wygląda. Ale opisuję cały czas ten sam samochód. so Heilige Geist in in Kapitel I tak duch Boży ten sam temat teraz w dwudziestym wierszu, w XI rozdziale opisuje, ale z innej strony jak w X rozdziale. En ik meine, er spricht insofern unser Herz an, als er we die nacht nacht zu reden in we die nacht zo voor en en ons en toen we ons nacht zo we nacht voor ogen hebben, en we deze nacht zo voor ogen hebben, we aan dan denken we aan die not die deutlich wird wanneer wir we den Jezus in gebet zien. To przypomina nam się trud Pana Ibu i Boi, e, kiedy oglądamy Go w Jego modlitwie w tej nocy. Dat sogar een engel vom Himmel kam und ihn stärkte. Dat nawet anioel z nieba musiał stąpić, aby Go posiel. Dan denken we aan die innere not, dat hij alleen was, want die Jungen niet verstanden haben. Pamiętamy wtedy o Jego Trudności, że był sam, ponieważ uczniowie go nie zrozumieli, Po prostu zasnęli w tej tak trudnej sytuacji. Wtedy myślimy o tym, jak wrogowie jego pojmali go, i że Judasz był przywódcą tych wrogów. De heer Jezus vraagt, zijn uitgezogen om mij vangen, wie een Räuber. hrouver. Pan zadaaien im to zijn czy om aby związać mij als zbójt. Zo so hebben ze hem behandeld, gefesseld en dan abgeführt. Bo właśnie w taki sposób go e, traktowali, i, e, pojmali i potem odprowadzili. En in dezelfde nacht nog die Gerichtsverhandlung voor dem synedium. I in tej samej nog jeszcze przeszeddeł przez e, wyrok sądowy. Man... Pro Waar men met aller geweld versuchte een zoolnis tegenin te vinden. Met al het można en met i het inspanningswerk, met al het inspanningswerk, met al het inspanningswerk, met het in de psalmen vinden we weer een beetje van zijn gevoelens die daar ontstaan zijn. In de psalmen, de van de die En dan zijn ze eindelijk tot dit voor ze gewenste resultaat gekomen, en zijn ze toch toch toch in het toch toch toch I wtedy już nie wzdrygali się przed tym, żeby nawet go bić. Nawet czyniąc to tymi drżącymi słowami, prorokuj teraz, kto Cię wyzbił. A później Żydzi, którzy nie chcieli wykonać tego wyroku, przekazali go narodom i poganom, żeby oni z nim się rozprawili i go zabili. Dus die nacht lag dus voor de Heer, als Hij met de jongeren samen was om het laatste pas te vallen. Dus die nacht was voor de ogen van de Jezus, toen Hij het laatste diner had. En we lezen over de Heer Jezus dat Hij alles wist wat over hem zou komen. En we lezen over de Heer Jezus dat Hij wist over alles wat hem zou ontmoeten. En toen nam het brood en het de jongeren gegeven. Toen de Jezus zij het brood en gaf het aan de jongeren. En hier is weer brood en kelch in de Reihenfolge, wie er zelfs eingesit is. A tutej widzimy, że chleb i kelch znowu wymieniony jest w odpowiedniej kolejności, tak jak powinien być. En, belangrijk is in deze samenhang, geloof dat hij "Dit doet, in mijn geheugen." A tutej musimy bardziej podkreślić te słowa, Czymcie to na pamiątkę moją. Ik geloof voor mij dat dat een wunsch is en Jezus is, den er ons ook vandaag weitergibt. Myślę, że jest to właśnie życzenie Pana Jezusa, który nam przekazuje w też dzisiejszym czasie. Schodźcie zusammen als Versammlung und denkt an mich. Schodźcie się jako zgromadzenie i pamiętajcie o mnie. Może moglibyśmy powiedzieć, że jeśli myślimy, rozmyślamy o tym ciele, to jest vielleicht die Leiden sind, die er so als Mensch in seinem Leib auch erlebt hat. To myślimy bardziej pod kątem jego ciała, jako człowieka, ile wycierpiał żyjąc na tej ziemi. Nie chciałbym tu w ogóle ustanowić jakąś regułę, bo Boże ma pewną swobodę w naszym sercu, działać różne myśli, ale może moglibyśmy bardziej wagę kłaść na to w tym momencie. A jeśli myślimy o kielichu to przypominamy sobie szczególnie jego śmierć Że jeśli chodzi o kielichu bardziej myślimy o cierpieniach, które doświadczył nie w życiu tylko w śmierci za grzech sagt er tut das meinem ale w obu przypadkach mówi czycie to na pamiątkę moją dla nas gestodn. Więc schodzimy się, żeby myśleć o niej, który za nas umarł. Das ist also etwas, was unsere Herzen anspricht. To jest więc rzecz, która porusza nasze serca. Dor möchten wir diesen Wunsch des Herrn auch erfüllen. Ich selbst wlando chcemy i mamy życzenie wypełniać życzenie Pana. Und man hofft sehr, dass auch in den Herzen junger Gläubiger in einem von einem gewissen Alter an of this won't schach Jezus, ik wil dat jetzt auch so tun, wie du es gesagt hebt. Kiedy hebben in schodzimy, to budzi się w nas też to życzenie: co do młodszych, żeby też i w nich, w pewnym wieku e, pojawiło się to życzenie so dat heißt, to Wunsch, ist mir befehl że życzenie twoje jest rozkazem dla mnie. To nie oznacza tu w ogóle rozkaz, taki żołnierski rozkaz i posłuszeństwo. Wenn jemanden sehr lieb habe. Tylko oznacza to to, że jeśli kogoś bardzo mi lubię. To jest to dla mnie radością odczytać tej osobie z oczu wszelkie jego życzenia. En dan ook te erfüllen. Ik möchte dat zo een beetje hier hineinlegen in diesen Abschnitt. En dan eindet der Abschnitt met de Worten: verkündet den Tod des Herrn, bis er komt. En dan eindet er met de Je verkündet den Tod des bedeutet zunächst einmal, wenn en wir bei ihm sind, dan dieses auf. To w pierwszej kolejności oznacza najpierw, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to skończy się to e, przypominanie sobie w tym sposobem. Wtedy te znaki, które nam to wszystko przypominają, już nie będziemy potrzebowali. Dann sind wir einfach bei ihm. Wtedy będziemy u Niego. Ale jest tu też zawarta pewna pociecha dla nas. Ich sage ermutigung und, und, e Also niet een een Ik zeg hier na we dat ook echt doen, komt, we ma de zachęcać zijn. we doen, de dat we dat ook echt doen, dat brood te na pamięć pana. Nie raz, czy dzieje się to tylko już raz na miesiąc? Manchmal nur einmal im Quartal. Albo raz na kwartał. Und nur im Jahr. A w niektórych przypadkach naprawdę tylko raz na rok. I ich weiß nicht, ob es auch Kreise gibt, wo es gar nicht mehr getan wird. Nie ich weiß maar Ik geloof dat dat zijn hart dat